Thank <laughs> you. Guev referred to as Trap Hani Sur minut po godzinie siódmej PM, czyli Past meridium po południu, Gdynia, Radio FMS i Piotr Grzywacz, nasz bardzo mały studencki projekt albo projekt w którym, za pomocą którego ja się bawię i mam nadzieję, że ktoś znajduje tą moją pracę interesującą. Jako interesującą. tak. Generalnie taka bardzo prosta myśl chodzi o to, żeby się zrelaksować, biorąc pod uwagę duży wachlarz emocji, jaki zawsze zakładam towarzyszy naszym programom i mimo wszystko, mimo że te emocje się wydarzają, umieć te emocje po prostu trzymać przed nami in front of us, czyli z przodu, przed nami i żeby one stały się takim źródłem, baterią, czymś, co nas energetycznie, pozytywnie, optymistycznie powiedzmy sobie doładuje, nie załaduje, kogoś załadować, tylko nas napełni czymś dobrym i pozytywnym. Kiedy to pogoda ładna, życie jest jakie jest, pracuje się dużo i gdzieś tam może człowiek by chciał mieć 15-20 minut, godzinę dla siebie. W Ameryce zazwyczaj dziewczyny to biorą kąpiel, stawiają sobie gdzieś tam świeczki z wosku czczelego z wanny zioła i to jest tak zwany me time, czyli mój czas, mi time. Mają swój czas i wtedy niech się wali, niech się pali, one sobie odpoczywają. me time. W naszym przypadku no to jest być może ten program, kiedy ja poruszam różne sprawy, a Państwo, idąc za wskazówkami, jak ja to robię i miejąc nadzieję, że to działa, spokojnie opadają w sobie i znajdują pokłady ciszy, spokoju, głębokiej refleksji i zadumy. No bo mi się wydaje, że to jest cool. To jest po prostu super przeżycie, lepsze niż cokolwiek. Dzisiaj trochę spraw takich z ostatnich dni. Będziemy mówili o profanacji, która to miała miejsce. Znaczy stwierdzenie profanacja miała miejsce brzmi bardzo poważnie. Jednak na gruncie sztuki, jak się przeniesiemy, mówimy o sakrum i profanum. Bardzo często są te zabiegi wykorzystywane. Przeciwstawianie dwóch skrajnych biegunów do wywołania jakiegoś efektu artystycznego czy zrozumienia. Oczywiście, jeśli mówimy o uczuciach religijnych, Naciąganie czegokolwiek, jeżeli ktoś czuje się urażony, a zawsze w tym wypadku ktoś może się czuć urażony, no to nie jest najlepszy może zabieg, ale by móc o tym mówić, trzeba jak gdyby zorganizować table, czyli stół pojęciowy, więc sakrum i profanum, profanacja. Nie chcemy, żeby to, co jest do powiedzenia, obciążało nikogo, ale dało pewne zrozumienie. Najistotniejszą sprawą, jaką jest, która wynika z praktykowania tego, to, czego staram się, to, co staram się przekazać i opowiedzieć, jest to, co odczułem, kiedy przyjechałem do Polski, ponieważ przez 22 lata byłem w świecie, w Toronto, w szczegól, szczególnie, właściwie tylko w Toronto. I tam jest 157 języków jest używanych w tym mieście, czyli tylu ludzi, prawie, prawie cały świat jest w Toronto, więc człowiek czuje się pewną wspólnotą, ale jednak wspólnotą wielkiej wielości. Jak człowiek przyjeżdża do kraju, gdzie wszyscy no oczywiście różnimy się, ale pod pewnym względem mamy wiele wspólnego, więc czuje się pewien bond Więź. I człowiek się zastanawia, jak to możliwe, że ludzie skrojeni z tej samej skóry i gości, powiedzmy sobie tak, jeden drugiemu no, źle, na jeden na drugiego w tak zły sposób patrzy. Drugą sprawą jest to, że jak się rozpocznie pewną walkę, a zwłaszcza jak ktoś jest, załóżmy, no, wojownikiem czy coś w tym stylu, a Polacy do wybitki i do wypitki to są no pierwsi historycznie, trudno jest taki umysł waleczny uspokoić. Natomiast y, gdy takie uspokojenie następuje, definitywnie, to znam po sobie z przeszłości, Odczucie ulgi i pokoju jest nieporównywalnie lepszym uczuciem niż tego takiego wojowniczego pochłukiwania i poszczekiwania. Także generalnie mówię tutaj o wspólnocie, że wszyscy Polacy jesteśmy, jacy tacy, i owadcy. To się widzi, jak się zwłaszcza podróżuje, je się między innymi ludźmi, a potem się przyjeżdża, to widzi się, że jest coś wspólnego. No tak, jesteśmy, coś jest w nas wspólnego. No wystarczy pójść na ulicę, popatrzeć. Może jest jakaś niechęć awersja, ale w sumie no, z jednej igły jesteśmy uszyci. Więc to jest ten pierwsze postrzeżenie, a drugie, żeby móc to głębiej przeżyć, trzeba pewnego czasu, dzień, dwa, trzy luzu, żeby zrozumieć, że lepiej jest na luzie niż wojowniczo, bo to strasznie wyniszcza ostatecznie. Bełtanie wody jest procesem nadanym, natomiast woda sama w sobie generalnie, jak nic nie ma z zewnątrz, no to jest tak zwana flauta, równe, stół, więc w pewnym momencie to bełtanie musi przestać, bo jest czymś sztucznym, a ten stół, ta flauta, ten stan naturalny zawsze powróci, bo taka jest natura wody. Tak więc na chłopski rozum prędzej czy później i tak trzeba wrócić do staru stanu równowagi natury, bo no, trudno jest cały czas zawracać Wisłę kijem, prawda? No to po tym wstępie krótkim takim, tak jak mówiłem, będziemy mówili o pewnej profanacji, która miała bądź nie miała miejsce. Będziemy mówili troszkę o ekonomii, będziemy mówili o pewnych kłopotach w Polsce, w kraju i również będziemy mówili o ekologii i środowisku, a także będzie jeszcze parę innych super ciekawych tematów, także zachęcam do spędzenia z nami tych dwóch, trzech godzin za oknem widno świeci słonko, dość ciepło jedynym problemem jaki mam to to, że zrobiłem pranie i czy mam ściągnąć, bo będzie padało czy też nie także muszę podjąć tą decyzję w najbliższym czasie, pewnie przed wieczorem, zdejmę pranie. Także to jest duża sprawa, duża odpowiedzialność, szanowni Państwo. No i to generalnie jest w naszym umyśle. A prócz tego te pół godziny, albo przepraszam, trzy godziny, nie wiem czemu pół mi wyszło, razem z muzyką i... Informacjami takimi, jakimi nam się wydaje z naszej 30-letniej praktyki, i trochę o naszych działaniach dziennikarskich, bo próbujemy zrobić wywiad z ikoną polskiego ruchu wyzwoleńczego, z panem prezydentem Lechem Wałęsą. Pytania zostały wysłane i zobaczymy, co z tego wyniknie. Dość wydaje mi się ciekawy materiał, a międzyczasie zachęcam do przeczytania naszego wywiadu z prezydentem Gdyni, panem Szczurkiem, na naszych, naszych stronach internetowych. Jak Państwo tam sobie wyszukają radiofmsgdynia.com to potem trzeba wejść w zakładkę, jak to się w Polsce mówi, wiadomości i wywiad tam z prezydentem jest dla Państwa w całej okazałości I bardzo ciekawe materiały z panem prezydentem Adamowiczem, także zachęcam gorąco i na tym websitezie troszkę więcej materiałów wkrótce. A teraz coś, co zawsze kojarzy mi się z panią prezydent Aleksandrą Dulkiewicz, Staszek Sojka i Nick Cave. To piosenka, która mi się wydaje specjalnie została napisana w jakiś przedziwny, fantastyczny sposób dla prezydent, obecnego prezydent, pani prezydent Gdańska. Więc zapraszam serdecznie na te parę minut pełnej uczty duchowej, której no lepiej nie może zrobić niż Staszek Sojka i Nick Cave. ten Og bare have det virkelig um, Det hedder Sjabtangs. I'm the Piotr Grzywacz za 28 słodki wieczór w Gdyni i kiedy tak myślę o sobie o wszystkim tym co robię no to generalnie mówię, mówiąc szczerze no to no będę całkiem szczery. Nie ma w ogóle sensu w ogóle jakoś, jak człowiek zacznie patrzeć na to wszystko, analizować myśli, co i jak w ogóle przed siebie, w jakim kierunku to z tym zrobić, jak to będzie, co jest, czego nie ma, dlaczego tak się stało i nie inaczej, jakie są szanse tego albo tamtego. No w ogóle totalny bezsens. Ale kiedy stanie się, staniemy, ja stanę przed tymi myślami, to wtedy to nabiera kolosalnego sensu. To jest tak samo jak stanie na plaży przed wzburzonym morzem, które może budzić nasz szacunek i wtedy rodzi się taka m, pewien poziom spokoju. Poziom bycia 200-300 metrów poniżej tafli zburzonego morza, gdzie jest cicho, spokojnie i komfortowo. I właśnie świadomość tego, że u góry szaleje burza daje nam dodatkowy Kik, dodatkowe kopnięcie, dodatkowe takie zawirowanie tego uczucia spokoju, bo mamy pewną rozpiętość. Tu jest cicho, a tam panuje szaleństwo. Dlatego ta metoda, którą staram się tu przekazać i opisałem w tych paru swoich książkach dotychczas, wydaje mi się, że ma sens i dowodem tego są nie tylko słowa, ale i czyny, fakty. Od dwóch tygodni już nie palimy papierosów i też podobna sytuacja była z naszym nałogiem przed 20, 30, 25 lat, kiedy to dość poważnie byliśmy zaangażowani nie alkohol, ale inne sprawy. Także było ostro, z wyjątkiem wstrzykiwania, bo jest straszna jakaś awersja przed nakuwaniem ciała. A poza tym wszystko, co było możliwe. I pewnego dnia po prostu się skończyło. Głównym kluczem do tego wszystkiego było to, że nie lubiliśmy tego. Był nauk, ale nigdy żeśmy Nigdy tego nie zaakceptowałem, byłem bardzo nieszczęśliwy z tym, czyli jak jest się w niewoli czegoś i nagle człowiek rozumie, jak się z tego wyzwolić i się z tego wyzwala, no to to jest bardzo łatwe, mi się wydaje. Dla mnie to było bardzo łatwe, po prostu tylko dzień, dwa, trzy tych ciągotek, tych tak zwanych cravings, czyli napadłości, żeby tam do tego wrócić i potem od czasu do czasu i w pewnych momentach stresowych po roku, dwóch, trzech. Generalnie cały proces wyzwolenia się z nałogu zajmuje 10 lat. Jest to dokładnie opisany, bo ja to najpierw teoretycznie próbowałem. Byłem świetnie przygotowany teoretycznie, ale 10 lat mi zajęło zanim się z tego wydobyłem. No i potem właśnie, tak jak jest jeszcze 1-10 lat, żeby całkowicie organizm z tych toksyn i trucizn oczyścić. I teraz hmm, przez 2-3 lata ostatnie, a szczególnie przed wyjazdem do Polski, papierosy się przypętały jako taka odskocznia. Właściwie takie forma samo zabijania się. Generalnie taki chłopski pomysł na zwalczanie bólu, że jak Cię boli lewa noga, to drugą walniesz się młotkiem i walniesz młotkiem, i wtedy druga bardziej boli, to już lewa mniej boli. Takie troszkę no, prymitywne, ale działało. Niemniej jednak od dwóch tygodni jesteśmy wolni, dlatego też uważamy, że ta metoda jest dobra na samobójstwa, na PTSD, na depresję, na Alzheimera, na autyzm, na padaczkę, jak i również na wszelkiego rodzaju inne nałogi. Nie jest to oczywiście rozwiązanie, które jest konkurencyjne z medycyną i tym wszystkim co mamy, natomiast jest niezbędne, niezbędne żeby na, tych, na tym polu mieć pełen sukces, ponieważ nie tylko farmakologia, ale uzdrowienie ducha silny duch jest gwarantem pokonania demona. I na przykład w kontekście alkoholików to na dziesięciu dwóch wychodzi. A generalnie wszystkich tych, których znałem i bardzo głębokich narkomanów, dzisiaj wszyscy już wiodą szczęśliwe życie. No nienawidzą mnie, ale idą swoją własną ścieżką i są silni, mocni i nie zmierzają z prędkością światła w ścianę. Także to jest plus. Niemniej jednak żeby mówić o czymś, trzeba opowiedzieć o tym i jak przyjdę do Państwa za chwilę po przerwie na piosenki krótko opowiem jak ta metoda działa i ją zastosujemy oraz fenomenem tej metody jest to, że za każdym razem dowiadujemy się czegoś nowego. To jest, można powiedzieć, najbardziej fascynujący film tego rodzaju, który Państwo lubią. Jeżeli to ma być film erotyczny, to jest film erotyczny. Jeżeli to ma być film duchowy, to jest duchowy. Jeżeli to jest, ma być sensacja albo przygodowy, to y, y, umysł, y, umysł dostarcza wszystkiego, co o, tylko się pragnie i chce. Umysł jest w pełni współczującym bytem, nazwijmy to, który w pełni usatysfakcjonuje i zrealizuje cokolwiek się go nie poprosi. To jest właśnie fenomenalne nasze zdanie. Teraz piosenki, a potem chwila na metodę, a potem przechodzimy do tematów dziennikarskich. Radio FMS Gdynia Nie napiszę o miłości ko Mi dziś nie potrafisz Wasze biedne głowy, I staram się was zmieniać, daję słowo Jedno chcę wam dać, obdarzyć was swobodą Chcę tylko, żeby wszystko śmiało do mnie zgłaszać, mówić coś nie tak Za nic nie przepraszać, nie zaprzeczać, kiedy stwierdzam, że to miłość Nie wątpić warto swoją, nijak. Jestem bogatką, komu ufać, jak nie sobie Wiem, jeśli czuję, a znalazłam właśnie tobie odwagę, siłę i intencję po tym już nie ma, ja je przez to szczególne zdanie, które tak lubię w tej e, piosence wilków. E, to jest ta szczególność, którą być może mają właśnie polskie dziewczyny, bo generalnie na świecie wszyscy lubią brać. E, przepraszam za to stwierdzenie, e, będąc e, o jakby to powiedzieć osobą realistą, ponieważ dokonujemy tutaj takiego wyboru. Albo jesteśmy, jak to się mówi po angielsku, pretty stupid, czyli całkowitymi, całkowitymi głupcami, albo jesteśmy naiwni i wtedy mamy w sobie tą cechę, która tu jest opisana tak pięknie wszystko mógłbym i dać, ale one nie chciały brać. Generalnie to jest to, co się teraz wykorzystuje. Mówi się o sprawach duchowych, o medalach, o wszystkim, o zasługach, o misji, w ogóle itp. itd. A dzięki temu się właśnie jedni bogacą, kontrolując inni, a inni tam tyrają, bo nie chcą brać. No, jest to piękne, unikalne, spotykane gdzieś tam w różnych miejscach na świecie, jednak bardzo oczywiste w Polsce. Dlatego, tak unikalnym krajem jest nasz kraj. No, oczywiście zdarzają się różne sytuacje. Ale tak jak mówię, dokonanie wyboru, czy być jak Iza, która nie chce brać, co ostatecznie czyni taką osobę jak nią i dlatego też otrzymuje wszystko, oczywiście nie mając nic generalnie, albo się po prostu ma wszystko, co doradzam serdecznie, żeby zrobić, Zawsze mówię, żeby brać, brać, brać, nie udawać, nie zgrywać się, nachapać się, bo na tym polega świat, a jak tego nie, robi, nie robisz, no to jesteś głupcem i głupcem zostaniesz. No ja raczej z tej drugiej strony, z strony głupoty, niemniej jednak dosyć zadowolony z siebie w dziurawych spodniach i skarpetkach, nie ze względu na modę bo też nie ma wyboru, ale, m, mówię, podziwiam, więc każdy musi dokonać wyboru, wyboru i wtedy to zaświadcza, kim się jest. Przychodzi taki moment, kiedy już nie można udawać i wtedy trzeba dokonać wyboru. Czy brać, ojciec brać, czy ojciec prać, czy być jak Iza, który mógłbym wszystko dać. Tak też przechodzimy szybkim krokiem do wyjaśnienia kluczowego sposobu bycia, zwłaszcza w dzisiaj w trudnych czasach, kiedy dochodzimy do okresu dużych zmian poprzez ze względu na zmiany środowiskowe, co się połączy ze zmianami gospodarczymi, politycznymi, każdymi, jakimikolwiek. Także pierwszym wszystko to też, jak Państwo weźmiecie pod uwagę, układa się w bardzo precyzyjny obraz, piktogram, można powiedzieć. Najpierw trzeba wiedzieć, tak jak Buddha powiedział, słowa są najgorsze z możliwych, żeby wyjaśnić to, o czym chcę mówić. Mówił też tylko pytany, co robi. Mówił, że pokazuję, mówię, opowiadam o sprawach takimi, jakie są. Nic więcej. Więc wracając do tematu, żeby być, należy wpierw wiedzieć, zrozumieć poprzez słowa, wiedząc, że to nie jest to, że są to drogowskazy, czyli tak jak my żeśmy starali się wyjaśnić jak Kim jesteśmy? Jesteśmy myślą. Wszystko, co mamy i co wiemy, to są myśli w naszej głowie i je widzimy. Teraz jak Państwo mnie słyszą, to też jest myśl, bo żeby to zrozumieć, przepracować, musi być myśl. To jest ten łącznik. Z pięciu zmysłów do mózgu trafia ją informację, jak do głównego komputera, jak do telewizora i wyświetla się tam obraz, który teraz pan, albo pani, albo ty obserwujesz. Jest to refleksja rzeczywistości zbudowana z miraży, z mirażu drobnych kropek w przypadku telewizji, albo obrazka, a w tym przypadku to jest miraż Także obserwujemy też przeszłość, non-stop obserwujemy przeszłość, odbitkę rzeczywistości. I teraz, żeby to przekroczyć i stać się tym miejscem, w którym ten obraz się pokazuje, czyli ekranem, tłem, pejzażem, landscape, czyli tym całym płótnem białym w kinie, na którym jest wyświetlany ekran, inni mówią też wyświetlany film, inni też to nazywają, żeby stać się jak przestrzeń. E, trzeba przekroczyć i zrozumieć, e, czym jest sedno właśnie tego, co jest poza obrazem i to, że obraz jest nieoddzielny od przestrzeni, w której się pojawia. A więc e, umysł, nie można go zobaczyć, zrozumieć, doświadczyć, natomiast można to zrobić poprzez jego promieniowanie, czym jest myśl, czyli widząc myśl, która jest ciągle zmienna, i umysł przez to jest ciągle zmienny, możemy umysł w jakiś sposób doświadczyć poprzez myśl, która jest emanacją umysłu, ale nie jest umysłem jako takim, bo takiego też nie ma. Jest coś, czego nie ma, co wysyła promienie i to są myśli. A poprzez myśli nie można zrozumieć źródła, skąd one są wysyłane. Tak by to można pokrótce za pomocą słów powiedzieć. Także znając to, przechodzimy do praktyki, zaczynamy, patrzymy w siebie i rozumiemy, że to, co widzimy, jest myślą i ten, który to widzi, jest też myślą oraz to, gdzie się to wszystko wydarza, jest myślą. I tak sobie to obserwujemy, co się dzieje. Po pewnym czasie doznamy pewnego stanu i staramy się ten stan utrzymywać jako stan tak zwanego one taste, czyli jednego smaku wszystkich wydarzeń, które pojawiają się na powierzchni. Jeżeli wyjdziemy, będziemy mieli zrozumienie, kiedy wchodzimy w myśl, zapadamy się, wpadamy w wir myśli i nie mamy kontroli z tym, co się dzieje. Nie ma nas, jesteśmy myślą, jesteśmy bohaterem w jakimś filmie, o którym w ogóle nie mamy pojęcia, jak w śnie, a potem się nagle ockniemy i widzimy, aha, no naraz myślałem o tym, jestem tu i tak dalej, słyszę głos, woda kapie, muzyka gra i tak dalej i tdp. Więc musimy za wszelką cenę, nie jednak za wszelką cenę, ale za wszelką cenę, bo tu nie ma niczego ostatecznego, pozostać w tym zrozumieniu. I robimy to głównie poprzez liczenie, żeby pozostać obecnym. Raz, dwa, trzy, cztery. Najlepiej liczyć oddechy i wyobrażać sobie, jeden pojawia się przed nami, dwa pojawia się przed nami, trzy pojawia się przed nami. Jak będą Państwo w stanie po pięciu, dziesięciu latach, ale... Yy, mając na myśli głębokie zrozumienie. Na początku będzie tak samo jak po 10 latach, jednak będzie inaczej, ale od razu umysł daje od razu wszystko, tylko potem ten diament diament szlifuje bardziej. Ale na początku, jak Państwo to zobaczą, zrozumieją też, w którym momencie się zapadacie i stajecie się bohaterem w innej czasoprzestrzeni. Bo to jest inny piór kiedy przechodzicie w inny stan świadomości, kiedy stajecie się bohaterem w jakimś filmie i w ogóle nie wiecie, że jesteście tu i teraz. To zobaczycie, jak ten moment przejścia z obecności do bycia zagubionym powstaje. I wtedy Osiągniecie Państwo zdolność do kontrolowania tego obrazu, który się pojawia. Czyli będziecie go, mogli go cofnąć, jak na wideo, w tom i z powrotem zwolnić, zmienić. A jak tą zdolność posiądziecie, to będziecie mieli zdolność kreowania wszystkiego, co jest dookoła Was, za pomocą myśli. Bo raz dwa, trzy i nagle przychodzi myśl, że załóżmy mieliście jakiś tam wypadek samochodowy i jesteście w tym samochodzie, ale sobie to uświadomiliście. I teraz możecie zatrzymać ten samochód, cofnąć, zmienić go w kwiat, samolot, polecieć, zignorować, zostawić tą myśl, weź w nią, podskoczyć na nią, przeskoczyć. No i to jest dosyć e, przyjemne odczucie, ponieważ e, stajecie się panami sytuacji. A potem, jak już się tym trochę pobawicie, no to pozostawanie przestrzenią i tylko radiacja myśli e, samo stanie się tym, czy byliście naturalnie na początku, czyli przestrzenią, Czyli tak mniej więcej to wygląda. Natomiast te wszystkie skrajne sytuacje emocjonalne są dobre, bo jeżeli umiemy je obserwować, one dają nam duży dysonans, dysonans takie dużą amplitudę, więc łatwiej nam jest siedzieć w ciszy i obserwować, niż gdybyśmy mieli takie, jakieś takie spokojne, płynące rzeczki, nic się nie dzieje, trudno by się było do tego zdystansować. A jak jest uderzenie, mocne przeżycie, wtedy szybko możemy Zrozumieć i widzieć, dlatego duże emocje i bycie na przykład wielkim narkomanem, wielkim alkoholikiem, bardzo złą osobą daje większy ogień do praktyki, który daje więcej tego materiału, maniur do spalania w piecu zrozumienia i szybkiego osiągnięcia stanu wglądu i bycia poza światem myśli, światem przestrzeni. Jak ciało się rozpadnie, mózg przestanie działać, świadomość tego, co żeście osiągnęli, pozostanie i to uczyni was nieśmiertelnym, jednak nie tak, jak sobie to teraz wyobrażacie, bo to jest wciąż myśl, a to, co o czym mówimy, jest poza myślą. No także e, dajmy sobie spokój na razie z tym wszystkim i a, może w takim wypadku trochę muzyki. Somewhere among the fields of gold I never made promises like it. And there Never been some. La Radio FMS Gdynia. Jeszcze raz e, przypomnienie, by móc e, pokonać jakikolwiek nauk czy demona. Wpierw e, trzeba rozumieć, co to jest. Potem trzeba takie uczucie, zespół uczy, uczuć e, w sposób pewien, wyasymilować z siebie, to znaczy móc je obserwować, widzieć je jako część siebie, a potem obserwować się i z tego czerpać siłę, by móc z nimi koegzystować. To jest możliwe, biorąc też pod uwagę tak zwaną Plastyczność umysłu, coś, co zostało wynalezione, zaproponowane 5 lat temu. Do tej pory mówiono, że wszyscy ci, którzy mają depresję, którzy są psychicznie chorzy i tak dalej, są skazani całkowicie na chorobę. A od 5 lat mówi się, że dzięki plasticity of the mind, czyli plastyczności umysłu, utrzymywanie w umyśle to, co chcemy i na ile silni jesteśmy to utrzymać, tym też ten umysł się staje, te połączenia elektromagnetyczne, czy tam, które istnieją w umyśle się otwierają, uaktywniają i zmieniamy się. Także nie jesteśmy skazani zgodnie z tą wiedzą na jakąś chorobę, sytuację, ale jesteśmy w stanie żyć z nią w pełni, jakby ona po prostu była nie oddziaływująca totalnie, kompletnie na nasz codzienny, codzienny, codzienne życie, codzienny byt. Także to jest bardzo optymistyczna wiadomość i tutaj my, nam się wydaje, że proponujemy coś w formie takiego ćwiczenia rozwijania tej plastyczności umysłu, uaktywniania powiązań elektromagnetycznych w mózgu, by przemienić nas na inną osobę, tą osobę tak zbudować się, jak chcemy. Czyli widzimy, na przykład ja bym teraz sobie z przyjemnością zapalił, ale widzę to, tą... Yy, atomową siłę, która mnie rozbiera, żebym do tego papierosa się rzucić, natomiast widzę ją jako część siebie Patrzę ją i ten piec atomowy tam działa i utrzymuje, i daje mi ciepło, daje mi radość życia, wszystko i tak dalej, i tak dalej, tak mniej więcej to brzmi. Na początku może to jest trudne, ale z czasem, jak to się powtarza, powtarza, powtarza, umysł do tego się dostosowuje, bo taki pogląd się wytwarza. To tak samo na przykład nie znaliśmy tej kobiety, nie widzieliśmy o samochodach, nie widzieliśmy o telefonach. I byli, żyliśmy całkowicie w pełni usatysfakcjonowani. Jeszcze wczoraj. Nagle spotkaliśmy tą dziewczynę. Dzisiaj już bez niej żyć nie możemy. Możemy popełnić samobójstwo na jej punkcie. Plastyczność umysłu. Tutaj zaszła zmiana, nastąpiła. Byliśmy takim człowiekiem, proszę sobie przypomnieć, jak byliśmy dzieckiem, jaką lalką, jakim samochodem się bawiliśmy i potem jak to wszystko się rozwijało, że w, w sumie wciąż do tej pory tym samym, w innej formie samochodem, czy lalką, czy w piaskownicy się bawimy. To wszystko to zostało wytworzone w nas w ciągu pierwszych trzech lat życia, a zwłaszcza poprzez obserwowanie środowiska domowego i naśladowanie matki ojca, to wszystko niesiemy z sobą do ostatniego momentu życia, do ostatniego oddechu. No także to jeśli chodzi o walkę, życie z demonami i pokonywanie nałogów. I teraz też chciałbym tutaj troszeczkę się skoncentrować na tym, co jest przed nami. A dzisiaj głównym takim tematem naszego programu jest wyjaśnienie, co to znaczy, co to znaczy populizm. Populizm to można lubić, można nie lubić. I teraz wprowadzamy te ciężkie atomy uczuć. Proszę więc je obserwować i po prostu czerpać z tego, co mówiłem, z ich, tych emocji, które mogą się wytwarzać na podstawie tego, co będę mówił i prezentował, żeby ten piec uruchomić, żeby zaczął on działać na usługę państwa. Więc populizm to znaczy populiści, bardzo, dosyć duża grupa ludzi obecnie. W Europie około 15% populistów może osiągnąć władzę. No i oczywiście do takich populistów można powiedzieć, w jakim sensie był Hitler. Otóż Adolf Hitler, jak zaproponował swoje teorie, chyba w roku 1930, co coś takiego, no to około w pierwszych wyborach uzyskał 3,2% poparcia. No tam wyskoczył, że wszystkich Żydów wybić, wybić, a Polaków no to nie wybijemy, bo są dobrzy pracownicy, to niech się zatyrają w robocie na śmierć. No i te wszystkie swoje teoryjki wygłosił, nikt w ogóle go nie zauważył, 3,2%. I potem po 10 latach poprzez pieniądze i różnego rodzaju akcje populistyczne, to znaczy bezwzględne, dążenie do celu e, za wszelką cenę, za, po trupach. A jak ksiądz Szarkowski nas uczył, e, z Kościoła Najświętszej Marii Panny, to było też dużym, oświeconym osiągnięciem, cel nigdy nie uświęca środków. Mówi się, że cel uświęca środki, a ksiądz Szarkowski mówił, nigdy cel nie uświęca środków, bo jest coś większego. Jest mądrość, jest wiedza. Hitler był, miał dużo wiedzy, ale nie był mądry. I to był jego problem. Więc e, bardzo cenne nauczania z Kościoła Najświętszej Marii Panny w Gdyni, który stał się bazyliką mniejszą. Olbrzymie tutaj um, uhonorowanie tego najstarszego zabytku. Jak państwo zobaczą na stare zdjęcia Gdyni, nie ma nic, tylko Kościół Najświętszej Marii Panny stoi, i potem całe miasto wokół tego się zbudowało. W tym roku, też w ubiegłym roku, odremontowano te odremontowane, e, renowacja, wyrenowane poprzez Urząd Miasta i wsparcie prezydenta Szczurka, jako za, zabytek klasy zero, no, wspaniały kościół, przez księdza e, nieodżałowanego Wierzbowskiego, e, wybudowany, odbudowany, zachowany, jak również dolny kościół z przedszkolem i cały tu kompleks, który istnieje w sercu Gdyni. Także, Celnie nie uświęca środków, a populiści za wszelką cenę na Hama pójdą i każdą broń użyją. Jeżeli dzisiaj to są gej ludzie, to ich wykorzystają, żeby dojść do celu, a sami też mogą być na przykład gejami. To nie, nie przeszkadza. W ogóle to nie chodzi o udowodnienie czegoś, tylko chodzi o zniszczenie i dojście do celu. Jeżeli jutro będzie na przykład wybicie e, wszystkich tych ludzi, którzy mają e, cztery palce, no to wszystkich wybiją, bo takim się ze statystyk wyjdzie. I to są właśnie populiści, którzy 15%, czyli pięć razy więcej niż Hitler, mają już w Europie, którzy upatrzyli sobie Prawo i Sprawiedliwość jako fajnego komp kompana, pani Le Pen i jej ojciec, na pewno wszyscy Żydzi wiedzą, że to są czyści faszyści, czyści faszyści, ładnie to brzmi, wystarczy tylko zbadać, oczywiście nie ujawniają tego, no bo jakby od razu mówili, o co chodzi, no to, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi, więc pan Le Pen i teraz córka Le Pen i PiS tam są mile widziani, mają stworzyć tą silną siłę w nowej Europie, którą mają przejąć populiści. Tylko dlatego Markon wygrał, prezydent Markon. Mam nadzieję, że dobrze mówię imię, jeśli nie, to przepraszam, ponieważ to była właśnie silny ruch, żeby w Francji nie wygrali populiści i nie, nie stworzony został faszystowski rząd odnowiony od czasów Hitlera. I dlatego też taka była walka i prezydent Marcon wygrał tylko z tego powodu, a resztę to wszystko bujny. Także tak to mniej więcej wygląda obecnie. A No to chyba o populistach już powiedziałem, a za chwilę państwu przedstawię trochę, przedstawię trochę przykładów takiego populizmu, czyli ludzi bez gór słupa, bez żadnej opcji, bez niczego, po prostu cokolwiek przyjdzie, cokolwiek pasuje, za tym pójdą, tylko jeżeli wyniki im wskazują na to, że to da im popularność i że to doprowadzi ich do celu, czyli popularność, doprowadzenie do celu, bez względu na koszty, bez względu, że ktoś cierpi. Dzisiaj może być tak, może być tu tak. Proszę zobaczyć, przyjrzeć się prezydentowi Donaldowi, Trumpowi. To jest 100% populizm, który właśnie się rozprzestrzenia po kuli ziemskiej, którego nie ma żadnego krągosłupa, nie ma niczego, tylko protekcję własnych interesów i bezwzględne dojście do celu. To jest populizm. Także w ramach tego populizmu tutaj puścimy sobie piosenkę i zaprezentujemy Państwu... E, od czego by to zacząć? Zaraz sobie popatrzymy. O, podam Państwu taką właśnie historię, tutaj mam e, dotyczącą nauczycieli, którzy strajkowali i nagle pojawiła się policja, potem powiedziano, że straż... E, miejska, w szkołach, żeby nie dopuścić nauczycieli do kontaktu z dziećmi, czyli takie było pierwsze trochę wkroczenie, zajawka, jak za komuny. I to była po raz pierwszy jakoś, od po raz w ogóle był szok, że nagle strajk jest, wszystko jest legalne i tak dalej, i nagle policja się pojawia w klasach, żeby pilnować bezpieczeństwa przed nauczycielami, którzy są ich, ich, ich wychowankami. Także to był pierwszy zgrzyt i to była pierwsza taka informacja, poleciała w internet, że to nie była decyzja nikogokolwiek, tylko sobie policjanci albo Straż Miejska tak wymyśliła, bo coś tam im się ubzdurało i poszli zrobili. Także to będzie taka m, pierwsza zajawka m, obudowania tego całego... M, obrazu z puzli e, dotyczących właśnie populizmu i tego, co się dzieje e, w Polsce. Czyli piosenka e, piosenkę nauczyć e, materiał o nauczycielach i policji, wtar która wtargnęła a potem e, zaraz podamy następny materiał, w którym to policja zatrzymała kobietę, która pomalowała obraz e, Matki Boskiej i jej aureole na barwy tęczy e, które są podobne do barw tęczy e, flagi, e, które ruch LGD DB używa. Także i te właśnie obrazki były rozwieszane, na, jak się dowiedziałem, na toaletach i śmietnikach. Także troszkę więcej na ten temat powiem, ponieważ media w pewien sposób jednostronny przekazały tą sprawę. Media e, nie ekstremalnie prawicowe, ale środka i lewicy. E, I tak też ta informacja poszła w świat, e, że mniej więcej Wygląda to tak, jakby ktoś poczytał sobie media światowe, że święta inkwizycja w Polsce na 100% powróciła i ktoś tam sobie pomaluje na obrazku cokolwiek i za to jest o 7 czy 6 rano, policja wchodzi, robi rewizję domu, zamyka tą osobę, policja religijna i teraz potem usłyszymy wypowiedź policjanta, która to wypowiedź w trakcie bycia z dziennikarzami zostaje przerwana i dziennikarze zostają wyproszeni, ponieważ e, policjant e, stwierdza pewne fakty, których nie powinien stwierdzić i jest telefon z góry, jest interwencja i przerwana jest konferencja prasowa. Także to są, e, no, same te fakty e, mówią coś za siebie, raczej e, no nie wiem, nie jest to chyba piękny, bezpieczny obraz. Także nauczyciele, a przed tym na początku piosenka, nauczyciele i zatrzymanie kobiety za pomalowanie obrazu Najświętszej Marii Panny, jej aureoli, barwy, flagi, ruchu LGDB. The shooting stars On the blackboard night sky July. I protestujący nauczyciele nawet nie próbowali wejść do budynku, tylko pożegnali się przed egzaminem ze swoimi wychowankami przed szkołą, a następnie do szkoły weszli już tylko uczniowie na ten egzamin. Z kolei sami protestujący nauczyciele protestują, ale w innym budynku tej szkoły. Pytaliśmy dzisiaj także radnych miejskich, którzy zainteresowali się tutaj tą sytuacją, co się stało jaka była argumentacja dyrektora szkoły. Radni poprosili o wyjaśnienie podstawy prawnej, na podstawie której nauczyciele protestujący do środka wejść nie mogą. No i na odpowiedź się szekają. Dostałem w ogóle informację, że strażnicy miejscy wyprosili nauczycieli z tego budynku, lecz po przyjeździe na miejsce u strażników nie dostałem. To prawda, byli strażnicy miejscy. Rozmawiałem z, z sekretarzem miasta, powiedział, że strażnicy mieli tutaj zapewnić bezpieczeństwo. Nie wiem przed czym. Nauczyciele to jednak spokojny naród, oni się nie, nie wdają w jakieś bójki i inne rozróby. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui, il vient d'aussi loin que je viens, traîné par cent mille musiciens. Un jour cet air me rend de la folle, sans toi j'ai voulu dire pourquoi. Mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, padam, padam. Il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam. Il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam C'est un air qui me montre du doigt Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur Cet air qui sait tout par cœur Il dit rappelle-toi tes amours Rappelle-toi puisque c'est ton tour y a pas de raison pour que tu ne pleures pas Avec tes souvenirs sur les bras Et moi je revois ce qui reste Mes vingt ans font battre le tambour Je vois s'entrebattre des gestes Toute la comédie des amours Sur cette terre qui va toujours padam, padam, padam. Des je t'aime de 14 juillet Padam, pas padam, padam Des toujours qu'on achète au rabais Padam, pas padam, padam Des veux-tu en voilà par un paquet Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue Sur l'air qui m'a reconnu Écoutez le chahut qu'il m'a fait, comme si tout m'en pensait filet Vous regardez du chagrin pour après. J'en ai tout un seul peine sur cette terre qui bat. Qui bat. Quand Zatrzymanie Pani Elżbiety P. było samodzielną decyzją policji. Prokurator w tej sprawie wydał postanowienia jedynie o przeprowadzeniu przeszukania jej osoby, jej samochodu, jej mieszkania. Natomiast zatrzymanie tej kobiety, tak jak wspomniałem, to była samodzielna decyzja podjęta przez funkcjonariuszy policji. Prokurator w tej sprawie, gdy dowiedział się o tym, że kobieta zostaje przewieziona do Komendy Miejskiej Policji w Płocku, wydał polecenie wykonania z nią czynności procesowych w postaci ogłoszenia jej postanowienia o przedstawieniu zarzutów, przesłuchania jej, a następnie yy, kazał ją zwolnić. Sprawa zatrzymania Elżbiety Podleśnej najwyraźniej wywołuje wielkie emocje. Wywiad, którego fragment Państwo słyszeli został w pewnym momencie przerwany i prokurator rejonowy został wezwany do prokuratora okręgowego w Płocku, kiedy wrócił do nas, oczekujących na niego w gabinecie poinformował, że ten wywiad nie będzie już kontynuowany, że taka jest decyzja jego przełożonych. minut do godziny dziewiątej wieczorem w Gdyni, Piotr Grzywacz. A propos tej profanacji, przedstawię Państwu fakty, ponieważ być może nie cały obraz został ukazany, natomiast ja spędziłem trochę czasu, by przeczytać kilka artykułów. Otóż noc, albo w dzień wielkanocny. To chyba było 20 kwietnia w Płocku. Grupa ludzi rozdawała w kościele flagi LGDB. Potem nastąpiło też do pewnych zwarć pomiędzy księdzem, a tą grupą. No i tak to się e, zakończyło. Potem, 26-27, panie e, chyba z zakrytą twarzą rozlepiały właśnie te e, obrazy Najświętszej Marii Panny, plakaty z aureolą pomalowaną na e, flagę LGDB. No, oczywiście e, jest to wyraźny hmm, związek z tym, e, Ruchem. Natomiast barwy tęczy są bardzo popularne, jeśli chodzi o e, e, ikony z Chrystusem. Zawsze z serca jest tak zwana radiacja wielokolorowa, ponieważ Chrystus osiągnął tak zwany rainbow body, czyli mógł w buddyzmie, to jest powszechnie znany e, prospekt, mógł przechodzić przez ściany, pojawiać się w kilku miejscach w tym samym momencie, e, materializować się, e, także miał zdolność, całkowitą zdolność nad materią, i, i więc to daje właśnie rainbow body i to było zaznaczane na obrazach poprzez radiację serca w koloru rainbow. Oczywiście Lekkie to jest naciąganie, mówiąc, że to ma coś wspólnego, malowanie e, e, e, aureoli Matki Boskiej, ale na pewno wykazuje, że ruch LGDB ma pewną e, koneksję, pewną chęć, e, nie przypuszczam, że to jest sprawa prowokacyjna, ale chęć bycia w Kościele, jak to papież Franciszek powiedział, who am I to judge? Jeżeli jakikolwiek z tych, którzy są um, ze środowiska LGBT ma chęć bycia w Kościele tak, jak Kościół nakazuje, to nie ma on, papież, nic przeciwko temu, bo nie jest on tym, który będzie sądził. Who am I to judge, to reject those who want to be with Christ? Można wkrótce sparafrazować słowa papieża. Kim jestem, żeby osądzać i odpychać tych, którzy chcą być z Chrystusem? Dla mnie to jest raczej tego typu działanie, e, więc e, mimo że ktoś pomalował e, obraz, który jest bardzo święty, na pewno nie jest to jakiś tam piękny rysunek, ale też nie ma w tym nic złego, ale na pewno nie jest to już powód, żeby wchodzić o 6 rano, robić pięciogodzinne przeszukanie mieszkania, mieszkania, no ale jaki był cel tego wejścia i dlaczego to wejście odbyło się e, tydzień później? 26-27 były naklejane plakaty, co też nie było fortunne, że były naklejane na WC i śmietniki. Może tam ktoś przesadza, może na jednym śmietniku, ale rzekomo naklejano je wokół tamtego miejsca kościoła. No to było nie, nieeleganckie na pewno. Więc mi się wydaje, że jak ktoś nie chce kogoś w tym kościele, to ja bym tam się na siłę no, nie pchał. Nie pchał, bo to będzie odebrane właśnie jako y, prowokacja. Jak cię nie chcą, jak Chrystus Cię nie chce, jak Kościół katolicki i polski nie chce Cię w tym Kościele, ma swoje nowe przepisy, nowego Chrystusa proponuje, no to się nie trzeba tam pchać. Ja bym się na siłę nie pchał w taki sposób, bo będzie to odebrane tak jak to jest odebrane obecnie jako profanacja itd. itd. itd bo została ta pani potraktowana jak e, terrorystka z przeszukaniem mieszkania, e, z, z zaprowadzeniem ją na posturnek policji, ale oczywiście ta sprawa moim zdaniem wynikła pos faktum tydzień później, bo to się wydarzyło chyba e, 5 czy 6 czy 7 maja. Także po tygodniu czasu nagle to wyskoczyło i zrobiła się wielka afera, no bo to jest właśnie ten populizm, wykorzystanie kogoś bez względu na to, że ta osoba cierpi, że może mieć zawał serca, że może mieć traumę na całe życie, traktowana jest no, jak nie wiadomo kto. No i e, tak też to się wydarzyło. Także mamy reakcję świata na ten temat, więc posłuchają Państwo zaraz wypowiedzi pana Donalda Tuska na ten temat, a potem troszeczkę wypowiedź tej pani Elżbiety Podleśnej, która dokonała tego e, malunku i potem krótki, krótki materiał, krótki dźwięk z protestu, około 200-300 osób, które podjęły tę sprawę w Warszawie. To było się wszystko rozgrywało wczoraj, bo bardzo gorąca sprawa. Także wydaje mi się, że wszystkie tutaj elementy tej sprawy nakreśliłem poprawnie, full spektrum, niewyrywkowo, ale rozumiemy, że Kościół mógł się bać po tym, co zaszło wcześniej. Dostarczy, tak dalej, tak dalej, ale to nie było powodem zapewne do tego, by po prostu potraktować tą kobietę w ten sposób, biorąc pod uwagę, że miesiąc wcześniej nastąpiło w Gdańsku palenie obrzędnych mask i posążków buddy przed kościołem, i policja nie wkraczała i nie robiła tej samej sytuacji z księżmi oraz tym grupą ludzi, która robiła jeszcze gorszą profanację dla religii światowych, niż to miało miejsce w Płocku. Troszkę jeszcze dodam do tego za chwilę, ale teraz już prezentuję Państwu te trzy materiały po piosence.